Matka przez syna, nie chciał pensji wybrał kryminał. Mało laty robią deala świecą psy dają dyla. Matka pacze przez syna, nie chciał pensji wybrał kryminał. Mało laty robią deala świecą psy dają dyla. Nic złego nie robię, zbieram banknoty Jak mi odbije, mam wysokie loty Jestem Tygrys, oni domowe koty Ekipa to full wypas, a nie lebiody Jak czarnuchy wjeżdżają na Chaterano. Poza domem masz na szczęście towar siano Z głową robisz wszystko, jak ci tu wmawiano Oszustwa, przekręty, kradzieże też zostaną Złodzieje, bandziory, psychole Z różnych miast, różni ludzie są przy stole Daj kałacha, niech przyjdzie cała wataha Na wystrzelony naby nie ma tu kozaka Matka płacze przez syna Nie chciał pensji, wybrał kryminał Małe laty robią deala Świecą psy, dają dyla. Matka płacze przez syna Nie chciał pensji, wybrał kryminał Małe laty robią deala Świecą psy, dają dyla. Znam chłopaka, mocny za pasiura. Kiedyby się nie bił, zawsze jego góra Zrobi supresa, ale na ulicy Jego przeciwnik znalazł się w kostnicy Gangsterka zmieniła go w twardziela Już nie było sportu, tylko hajs i melanż Jego matka, ojciec chodzą na widzenia Gdyby cofnął czas, wszystko by pozmieniał. Pies się panoszy, bo ma mundur i odznakę Gorszy od bandyty chce, wrzucić cię na pakę Chodzisz do kościoła, ksiądz chodzi na roksę Dzieci głodne, bez domni, daję mu porze, Posłuchaj suche braski, szczęścia tobie życzę. Obyś bez przypału robił pliczek Życie czasami rani jak givera, Ale jak masz merca chcę, by była wygoła pana mera Matka patrzy przez syna Nie chciał pensji, wybrał kryminał Mało laty robią deala Świecą psy, dają dyla. Matka płacze przez syna Nie chciał pensji, wybrał kryminał Małe laty robią deala Świecą psy, dają dyla. Matka płacze przez syna